first best and always En 125 jaar bellen in Nederland ci Jesteśmy teraz na, na lotnisko w Dublinie, jeszcze sennym, jeszcze śpiącym. W sumie śpi lotnisko, troszkę wcześniej. Mamy do samolotu. Ile filmam mamy do samolotu? Godzinę, bo przekazali tak się dostanę. Nie mamy godziny, mamy, jest jest pół do piątej, a mamy być na bramce no, 19.06. No, okay. mamy, mamy godzinę! No, pan pan taksówka z Tony był bardzo szybki i szybko dojechał na lotnisko, najkrótszą drogą, jak się tylko dogadało.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 No, widzicie. O, idziemy teraz na kawę. Mam nadzieję, że już kawa będzie czynna. O właśnie, ale nie wspomniał, o. Lotnisko śpi. Za zapach kawy, który się unosił, bardzo taki kuszący, typowo lotniskowy. Tak, jeszcze śpi, jeszcze, jeszcze kawy nie parzą, ale już za chwilę. No właśnie w chwili pędzi, kawy już nie parzą. Wolęzimy jesteśmy, słuchajcie, <laughs> gdzieśmy się zgubili ja gdzieś. Tam, bo ja tam nigdy nie. Ja zawsze jest terminal A, ale co? Tam jest terminal D, na którym nigdy nie byłem. Chodźmy sobie. Dobra, słuchajcie, idziemy na terminal C w Dublinie, na lotnisku. O, widzimy mapę, widzimy słońce już. O, to jest taka. Słuchajcie, chcemy tylko mapy, która, która pokazuje, gdzie już świeci słońce. No, nad Irlandią jeszcze jest ciemno. Nad Irlandią jeszcze jest ciemno, Holandia, gdzie Holandię mamy? Już jasno, już jasno. Polska? O, i w Polsce też jasno.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 To widzimy teraz przez okna w Dublinie. Yy, widzimy w Dublinie na lotnisku. Widzimy co? Co widzimy? Widzimy Erlingusy mm. zielone. No. Czyli takie polskie loty, irlandzkie loty. Oj, gorszy, no gorsze? Erlingusy są. Czemu gorsze? <gorszy> Bo jest to, jak ma stare samoloty? A lot ma nowe samoloty. Lot ma Boeingi nowe, a to są stare te.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 Tak? Nie może nie numer tylko o symbolu A. Termine, a to są terminal wygląda jak takie stare kontenery, takie bunkry, bo to żeby jak było rękanie. To... Tani, każdy ma metkę na szyi, że jest bagażem i leci. No ale tak to jest, tanie linie lotnicze, coś za coś, nie? A my lecimy. Tak jak Tesco, dużo tanie o pesco. Tak, a my, a my lecimy? czym.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 czekolację, no mówi wam super serwis kawiarnia się nazywa jak to jest? Buter's Buter's Chocolate Cafe jakbyście kiedyś mieli okazję to polecamy, serdecznie polecamy słuchajcie, z piąta rano jest tutaj ruch jak w Rzymie, już się lotnisko obudziło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 jesteśmy już w poczekalni do odlotu, tak? jesteśmy w poczekalni już nasza bramka jest B23 siedzimy już, słuchajcie, siedzimy już w samolocie za, załadowani. ludzie wciąż wsiadą wchodzą do samolotu, zajmują swoje miejsca. Ja siedzę przy oknie, tak mi wylosowali tu zasilić w środku. Arkadiuszu chciałbym się spytać, jak możemy naszych słuchaczy przekonać, że my naprawdę jesteśmy na lotnisku naprawdę jesteśmy w samolocie, bo radio to teatr wyobraźni i, i w zasadzie możemy ściemniać, ale jak można ich przekonać? Jak, jak zawsze. Zaraz się odezwie, zaraz się odezwie głos.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 Chciałeś dowód? Masz dowód. Tak, dziękuję z sympatycznym panią w zielonych uniformach. Ale wbrew, wbrew, wbrew poglądnie, wbrew oczekiwaniom, panią stewardessy są całkiem, całkiem w tym locie. Niebrzydkie nawet, jak na swój wiek, że tak powiem. Jest. W chwili, bo że mają za dużo samoopalacza, ja się na tym nie znam. Wprawdzie, ale, ale, ale całkiem niezłe. Młode.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 Na przykład w pierwszej części są drinki, naboje, a w drugiej części są kosmetyki i co z ma w drugiej części? Co jeszcze? Kosmetyken, kosmetiken, lornetken, koszulken i okularem przeciwsłonecznym. <głoszulken> tak, czyli szwarc, mydło i powidłem. Długopisem też, mamy długopisem i... i... Długopisen! A tak. ist guter! Iber alles! Leci dużo ludzi do Amsterdamu. Już właśnie możemy powiedzieć to oficjalnie, że lecimy do Amsterdamu, tak. czyli stolicy. Czyli stolicy Ho! Ho! Ho! Hej ho! Hej ho! Do Hochla pracy by się szło! Hochlandera! Tak jest! Stolicy Hochlandera, lecimy! Pozdrawiamy kogo? Prze? Przemka! Przemka!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 Wydaje mi się, że maleje poziom intelektualny naszego gadania. Czy coś możemy z tym zrobić? Możemy chyba tylko zapodać jakiś utwór. Zapraszamy. zapraszamy. nareszcie na piosenkę, bo dawno nie było żadnej muzyki. Zatem tak. dwa plus jeden, dwóch sympatycznych, jedna atrakcyjna. Jest yy, słuchajcie...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 Tak, więc naprawdę sobie to pole y, miło, sobie chwalę. O, jest już Pani koło Filipa? Tak, właśnie tutaj y, Filip y, korzysta z baru. Y, pani nalewa. Mimo tego, że jesteśmy bardzo wysoko, ale nieco się nie trzęsą, także pełen profesjonalizm. No Co tu jeszcze można powiedzieć, no, Arku? A co Filip dostał, herbatę? A, Filip dostał herbatę. Chyba, chyba, żeśmy zgłodnieli, Zuza też zgłodniała, ja, ja zgłodniałem, Filip zgłodniał, no chyba ta. słuchajcie, zaraz po nasze kanapki z pasztetem. wracamy pewnie, y, może już na ziemię, może po przerwie, zobaczymy. Wszyscy już wstali, Zuza wstała, Filip stał.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 Non-stop depresję. Non -stop, ale... W Irlandii czy w Holandii? E, w Holandii, przepraszam. No. No, Holandia, no, no, Irlandia, no, no. cholera, mi Jeszcze się myli. Drugie słowo do dziennika. Drugie słowo do śmietnika. Do Freud, do, do Luka, nasz, nasz przemiły podcaster Arkadiusz bardzo szybko po... śmieje się, śmieje. Bardzo szybko po starcie zasnął, bo on się, tak powiem Państwu na ucho, on się boi latać. O, skręcamy, widzę, skręcamy, czuję, skręcamy, swój samolot skręca, przez całą drogę z Irlandii do Holandii mamy, no, niestety dywan chmur, czyli myślę, że sobota będzie troszkę pochmurna w Amsterdamie, a jutro, jutro już mamy troszeczkę lepsze nastroje na niedzielę, co chciałem powiedzieć, aha, kronikarski obowiązek mi mówi, że wam powiedzieć jaki nam, jakim lecimy samolotem, a mianowicie Airbusem 32.1, tak więc nie Benning, tylko Airbus. Ja w sumie to ja nie widzę różnicy między Benningiem a Airbusem. tylko że Airbus jest europejski, a Benning jest amerykański, więc chwalmy swoje, tak, tak, bo są my Europejczycy.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 Dobra, Ezusa, słuchaj, nic się nie martw, każdy mówi to, co, każdy mówi tak jak u mnie, tak jak go stworzyła natura, a propos natury, to właśnie, teraz ja miałam bała powiedzieć, w samolocie jak się jest, to się jest bliżej Boga, no, bo jest się wyżej, tak, słuchajcie, no i to, ja tak sobie właśnie roztrzymałem trzymałem właśnie sobie tak myślałem o tym, jak jestem teraz troszkę bliżej Boga, niż zazwyczaj, nadziemne e, anioły, tak, nas utrzymają, dobra, musimy się wyłączyć, musimy zamknąć nasz mikrofon.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 Z, przy bagażowni spotykamy się oczywiście z przystojnym, z tego co wiem blondynem, ale Nie, o tym za, za bagażownią, czy on jest szatyn czy blondyn? Ciemny jest. Ciemny? No. To się dowiemy za jakieś 20 minut. Dach! Dach! Znów pani mówi, ale pani dziękujemy. Jest przemion, już mamy bagaże. Widzimy go. Coś wyciąga z torby. Widziałam, przepraszam. Jest, polski chleb, polski chleb. Nie ma chleba. Nie. To by miało być... O Boże. No. Witamy, witamy. Witamy, witamy. <laughs> witamy. Proszę przedstawić słuchaczom. E, dzień dobry, ja, ten... E, e, przemion tutaj e, sobie... E, no.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 Słuchajcie podcastu, nie tylko na Orłów. No serdecznie witamy po raz kolejny. Powiem Państwu hartelik willkommen. Chyba tak Holendrzy mówią. Ja willkommen damen und hem e, Und ja, natürlich. Serdecznie witamy już z. E, pięknego bolidu, to że się nazywa z Volvo, przemiona. Trochę brudny i wnieciony z tyłu przez konia. Ale mówię, ten koni jest brudny, co go no, miód z tyłu. I serdecznie witamy, już jesteśmy on the run, czyli jedziemy, zapłacić za parking na razie. A w ogóle to, a w ogóle to chciałem powie, powiedzieć, żeśmy właśnie zaraz zabłodzili, bo żeśmy źle wjechali. Nie, okazuje się... Że to... park... Słuchaj... Tak, Tak, ten... Aha, słuchajcie, w Holandii to jest w ogóle tak dziwnie,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 do, gdzie, gdzie my jedziemy właśnie? Jedziemy do Amsterdamu, ale gdzie wcześniej jedziemy, przez Amsterdam jedziemy do siedziby e, Przemiona Przemionowskiego. Do, a, do, a, czyli jedziemy do, do studia e, do, Hochlandera. Do Hochlandera. Dobra. O, widzę kanał, widzę kanał. Nie jest to klub w Dublinie kanał, na szczęście. E, przypominamy, że jesteśmy w Holandii, gdzie panuje powszechna depresja. No. I widzę, właśnie ruszył pan policjant tak. Za nami, czemu będzie jechał za nami Filip, patrzy, jest w pasów z tyłu Lepiej, żeby Lepiej, lepiej że ten pan policjant z nami nie, nie jechał Pani. Goli nas? Ale to jest policjant? Filip, jest Filip no? Tak, policjant Ale ładny, naprawdę Ładny. Ale, Ale tak goli nas? Nie, nie goni, bo jedzie wolno i tyłem Tak. <głos> Dobra, jedziemy dalej studio -Max. Jesteśmy w hop, hop, rump, rump, Jak tak się ta nazwa no? nazywa bo holenderski jest holarnie trudny. Trudny jest tak. Ale prawie każdy holender mówi po, po angielsku. Cześć tu Holander. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla Oru. Chciałem powiedzieć, że w Holandii jest na, na szczęście normalny ruch na drodze, czyli ruch prawostronny. E, ciągle znajdujemy się w studiu CEMAX. <laughs> ZUZA siedzi tam gdzie pasażer. Nie, Zuza siedzi na miejscu kierowcy. Tak. Zuzza, jak się czujesz teraz na miejscu no, kierowcy, co? nie, czuję się znakomicie. Wyśmienicie. A masz pedały? <śmiech> Mam w domu. <śmiech> I to dwa nas. Dobrze, dobrze. Przypominamy, że Zuza mieszka z, z dwoma gejami sympatycznymi i, jest, i, i ma tam gejówkę. Uwaga, słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Tu w Hochlander. Kłaniam się. Jedziemy właśnie tutaj już do haku Hochlandera. No i właśnie widziałem tutaj koło drogi głównej. Jest troszkę dla rowerów, ale po wcale nie jechały rowery, tylko właśnie te skutery słynne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 nie widzę, nie mam okularów. Ola, Ola, Ola, Ola. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi w tej firmie, że ma w każdym kraju inną nazwę. Symbol ma ten sam, słynny lody Magnum. Po białej czekoladzie. Ja chcesz? zobaczę zobaczyć tego Forda C-Max? No widzę, widzę, to jest Nie, no to ten jest ten tutaj, tak, on ma taki ten, taki no, mini busi. No widzę, widzę, fajny. C-Max Studio. Potrawiamy łososia w psosie tyriaki. Siostry, siostry Siostra Łososia też. A Julię? Pozdrawiasz też? Julię, oczywiście Julię, a dlaczego ci, tu, Ciebie tutaj nie ma? Lolo, droga, bo ona ma na niej Lola, tak naprawdę. Lola, Lola Brigida. Taka jest strada w Szlaskiej Porębie. Pozdrawiam Karkonosze. Tak. Słuchajcie, poszukać to nie tylko dla Oliw. I właśnie znajdujemy się, gdzie tu za? Znajdujemy się w Centrum Handlowym.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 I w ogóle jest to takie centrum handlowe, jakieś takie lokalne. W słyszą państwo hałasy, wózki, wózki te sklepowe trzaskają. Tak, sobotnie zakupy, tak że wszyscy szaleją, jak to zawsze, jak wszędzie. Co kupiliśmy w ogóle? Och, oh, Masa rzeczy, ser stary, nie czy znaczy Średni średniej średni starości. Kupiliśmy, zrobimy sałatkę pyszną.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 Mm. Więcej chleba mają w ogóle, no to nie jest jak w tablinie, no jest są dwa chleby tostowy, jasny i tostowy tak. ciemny. Br Brennans i, i jakiś tak. tam Irish Pride. Pat the baker. <laughs> Pat the baker. No tu mają, mają lepsze jest zaplecze, jeśli wspominam. chodzi o asortyment we wszystkim. Już nie wspomnijmy o e, cenach. Tak. Tak. No właśnie, nie wspomnijmy hmm. o cenach. Mają ceny właśnie... Jakie mają ceny Zuza. No ceny mają takie przystępniejsze, powiedziałabym, prawda? Jest lepiej niż... Jest taniej. Jest Pani. o kilkanaście procent na wszystkim taniej. Hmm. E, tutaj jest po takim sklepiku, no gdzieś tam powiedzmy sobie takie mini-centrum handlowe gdzieś, nawet nie w stolicy, tylko gdzieś tam powiedzmy po Amsterdamem.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 mają zupełnie inną urodę niż jedlądki i Irlandczycy. Od razu widać, to jest, to jest różnica, naprawdę. Tak, mają innego przodka, ale mają ten, normalnie tak jak wszyscy mają, dwie, dwie ręce, dwie nogi, nie? <grym> Dokładnie, żadnych tam, jakieś czułki im nie wystają z, z głowy, także po prostu no. I ponoć, ponoć co drugi Holender ma yy, już w karku chipa wczepionego, ten chip pozwala stwierdzić na przykład yy, upodobania sklepowe mieszkańca Holandii. Co ty powiedz, czyli wchodzisz do sklepu i już wiadomo... Tak, co wchodzisz do domu i co do tego, i już ci, te półki się tak ustawiają pod twoje zakupy. Wszystko jest kontrolowane, słuchajcie, każdy jest kontrolowany, nawet, nawet o tym nie wie. Ale to może też tak, że tak oko się przykłada, też, i wtedy przez to oko widać, co się chce... Tak, dokładnie. Słuchajcie, w Holandii co druga osoba jest kontrolowana, przez cipa, którego ma w karku wczepionego. W karku? Ojej, co za strategiczne miejsce. No musieli wczepić te, te, te chipy na lotnisku za darmo. Była promocja. Ja się nie zgodziłem, co za też Filip się zgodził. No. Filip ma już dwa chipy, bo on ma pierwszy chip w Tajlandii. <laughs> Dokładnie. I teraz jak wszedł, to tak zapikało, zapikało i pokazuje się napis chleb.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 Nie powiem. No nie powiem, bo mama słucha. słucha. Pozdrawiamy Karolina. No, jest oczywiście, ale oglądać mogę. Jasne, ona tego nie widzi, więc czego oczy nie widzą. Tego dusza nie pragnie. Dokładnie. Dobra, dziękujemy. dziękujemy. Cześć, tylko Ochlandy. słuchacie podcastu nie tylko na Orłów. Serdecznie witamy Arek.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 to będzie dalej. No w Amsterdam, Amsterdam to jest nasza, jest tak powiem, stacja docelowa. No i na tyle. Jeśli chodzi o naszą, że tak powiem, drogę. Nie wiem co miałbym więcej powiedzieć. Super. Mam bilety powrotne, tak hmm. zwane returny. 12-30 dni mańki z depresji od Trzemiona do depresji amsterdamskiej. Zuza, masz bilet swój? Ja jestem teraz w depresji, także się nie wypowiadam. Nie, nie mam biletu. Pani coś mówi, znowu. Czemu pani mówi? to no, jest... Tak? Pani mówi w dachu? Gdzie jedziemy? Van Den Haag. To jest hagat, tak? Po, po, po holendersku Den Haag. Czyli jak to mówi nam, przemian administracyjna na stolicach Holandii. A czemu tak jest przemian? W Amsterdamie nie było miejsca dla urzędasów, bo oni mają duże BMW'ice i duże Mercedes'y i w Amsterdamie po prostu jest dużo kanałów. W